Rozmowy w deszczu. Słuchacie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie Maurycy Hawranek. Dzisiaj moim gościem będzie Michał Kuśnierz. Witaj Michale. Witam. Michała Kuśnierza znacie już z programu Infrafakty, który realizuje dla Radia Wolne Media. Oprócz tego jest redaktorem i współtwórcą serwisu Infra. Od kilku lat zajmuje się tematyką zjawisk niewyjaśnionych, zwłaszcza UFO. Mhm. Czyli generalnie, Michale, łapiesz duchy, kosmitów i kołaki, tak? No nie do końca. Po prostu staramy się. Tak jak powiedziałeś, no jestem spórny, któremu razem z Piotrem Cielem który zresztą też razem ze mną prowadzi infrafakty. No i pewnie z tych infrafaktów też możecie wywnioskować, że nie tyle staramy się łapać, co, co bardziej naświetlić różne takie ciekawe zjawiska, no i starać się jakoś je wyjaśniać czy podchodzić do nich w sposób taki, że no jeśli coś jest do wyjaśnienia jako naturalne zjawisko, to po prostu o tym mówić, bo no niestety często jest tak, że w różnych mediach no i ogólnie jest bardzo wiele... Różnie do tego podchodzą. Jakbyś Michale pogrupował, takie główne zjawiska, którymi się zajmujesz. Bo wiadomo, że jest UFO, prawda? Co jeszcze oprócz tego? Kręgi zbożowe? No, kręgi zbożowe. Znaczy, ogólnie w ogóle jest wiele różnych anomalii. No, oczywiście te tak zwane duchy, nawiedzone miejsca, nawiedzone domy. To też staramy się to jakiś, w jakiś sposób opisywać. Jeździsz na takie miejsca i sprawdzasz to na własne oczy? Czasem się zdarza tak, jeśli jest taka możliwość, oczywiście. Ale częściej to raczej praca taka, no wiesz, przy biurku czy w terenie? A to wiesz, zależy, bo jeśli się zajmujemy takimi tak zwanymi relacjami, czyli to, co otrzymujemy od naszych czytelników, na zasadzie po prostu, no coś się komuś przydarzyło, czy albo coś zobaczył, albo no, po prostu doświadczył czegoś, no czego po prostu nie może sobie wyjaśnić, wtedy takie osoby zwracają się do nas, piszą, czasem wysyłają jakieś zdjęcia. No i jeśli mamy taką możliwość w sensie technicznym, jeśli to nie jest zbyt daleko, to przede wszystkim właśnie staramy się spotkać z taką osobą, porozmawiać z nią, bo w tym naszym zajęciu jakby ta relacja świadka jest najważniejsza, a jeśli jest możliwość kontaktu bezpośredniego, no to taka relacja bardzo zyskuje, a z kolei my dzięki temu mamy też możliwość oceny takiej tego typu doświadczenia, bo no, w czasie spotkania z osobą, która czegoś doświadczyła to może ma w jakiś sposób prawda, ocenić no, czy na ile taka osoba jest wiarygodna to jest w zasadzie punkt wyjścia. Jak takie jest zjawisko się bada w Polsce? Jak są jakieś procedury? To znaczy, my mamy procedurę taką, znaczy tak jak mówiłem, na no przede wszystkim rozmowa i tak dalej. Tu jeśli mówimy o UFO, otworzymy rodzaj takiego formularza, prosimy osobę o to, aby wypełniła to, to jest też nam potrzebne w celu jakby porównania różnych relacji, dlatego że tworzymy taką swoistą bazę różnych obserwacji noli, czyli niezidentyfikowanych obiektów latających i tutaj jakby dzięki takiemu formularzowi jesteśmy w stanie porównać różne przypadki, Często takie przypadki są do siebie podobne, czy to raczej każdy przypadek jest inny? To znaczy często są. Wiesz, w telewizji często widać postacie kosmitów, duże baniaste głowy w kształcie żarówek <gry> i dwa migdałowe oczy, prawda? Czarne. No, Takie przypadki są bardzo rzadkie, czyli to są przypadki no, już e, bliskich spotkań trzeciego stopnia, albo nawet i czwartego, e, kiedy dochodzi do wzięcia e, danej osoby na pokład tego nieznanego obiektu. Ale one są naprawdę bardzo rzadkie, szczególnie w ostatnich latach. Kiedyś było ich więcej i to też jest ciekawy temat, którym się zajmujemy, dlaczego zjawisko UFO się zmienia. Może media jakoś oddziałują na opinię publiczną. Wiesz, seriale science fiction i tak dalej. No na pewno, tak, tak, to ma bardzo duży wpływ na to, e, dlatego że no, najlepszy przykład to jest na przykład ten słynny film Dzień Niepodległości, kiedy to e, po tym jak wszedł na ekrany, no to po prostu e, osoby zajmujące się e, zjawiskiem UFO w Stanach zostały zasypane całą mocą różnych relacji właśnie o spotkach i tam innych rzeczach, no i tak się dzieje za każdym razem, kiedy pojawia się czy też film, czy seria w archiwum Mix i tak dalej, i to po prostu jest e, no niestety nierozłączne. Jak sądzisz, czy duża liczba zgłoszeń wynika bezpośrednio z filmów, czy może po prostu ludzie oglądając te filmy e, przypomnieli sobie o tam, nie wiem, przeszłych zdarzeniach, e, czy może fantazjują sobie? To znaczy i to, i to. Jeśli chodzi o kwestie fantazjowania, to to jest bardzo mały odsetek, bo raczej ludzie najczęściej zgłaszają rzeczywiście coś, co widzieli, coś, czego nie mogą sobie wyjaśnić, tylko po prostu no, czasem troszkę może chcą widzieć za więcej, prawda? A czasem no, są to zjawiska zupełnie naturalne, które no, pod wpływem no, powiedzmy, takiego filmu odbierają właśnie jako coś tam nieziemskiego. Czy... No, na przykład chińskie lampiony i tak dalej. O, no to to jest w ogóle zmora dla nas. No sam kiedyś widziałem chiński lampion, to też myślałem początkowo, że to ufa, ale wiadomo, że mm -hmm. to podejrzane, że tak wolno leci jeszcze. No innym razem zobaczyłem też chiński lampion, ale już na takim normalnym niebie, no i wtedy się wyjaśniło co i jak, nie? Tak, no chińskie lampiony to jest w ogóle zmora. Na, na to mniej więcej tak, że znaczy jak jest niedziela na wieczór, czy poniedziałek, rano to otrzyma... Albo sylwester. Tak, po kilkanaście relacji, a nawet filmów właśnie z przelotu takich różnych dziwnych światełek i to jest po prostu co tydzień jest to samo. No to jest swego rodzaju zmora nasza. Czyli po prostu patrzycie na kalendarz, czy to jest sobota, nieziela i, i wiecie mniej więcej czego można się spodziewać. Znaczy tak, znaczy, wygląda to mniej więcej, że ktoś przysyła film, że ktoś filmował. Pierwsze pytanie jest takie, kiedy to było, gdzie oczywiście, o jakiej godzinie, no i zazwyczaj to jest powiedzmy sobota, godzina 23.50 albo 24.30. No w piątek i sobotę też światła z dyskotek są e, interesujące. Tak, no i Później kolejne pytanie, czy w okolicy odbywa się jakaś impreza i to czy pada twierdząca odpowiedź i wszystko jasne, ale to też może być mylące, natomiast jeśli się wpadnie w taki tryb, znaczy, że a no to wiadomo, że tam jak coś ktoś przysłał i to, to jest właśnie z soboty wieczór i tak dalej. A jeszcze gdzieś obok było wesele, no to, to wiadomo. No zresztą też nie wiadomo nigdy, czy kosmici nie są chińskim lampionem, przylecie na dyskotekę. <laughs> No właśnie. się zabawić. Tutaj jakby ważniejszy jest, znaczy na pewno każdy materiał jakoś analizujemy i tak sobie to nie zostawiamy. Staramy się przyglądać temu, bowiem właśnie w tym natłoku, różnych no, materiałów, a jeszcze do tego dochodzą różne, różnego rodzaju podróbki, też grafiki, bo też jest wiele takich filmów, gdzie po prostu ktoś się zabawia tam sobie wstawiając coś tam, ślatający latający talerzyk. No można przeoczyć rzeczywiście coś ciekawego, a przypadku ciekawych jednak jest sporo. Jak się rozmawia ze świadkami? Ciężko, łatwo jak jakieś zaufanie zdobywacie, bo jednak to czasami są bardzo intymne sprawy, prawda? Często, wiesz, nocne jakieś, nie wiem, porwania. Czy... Mhm. To znaczy, to jest różnie, bo mhm. zazwyczaj świadkowie, którzy doświadczyli rzeczywiście czegoś no, niezwykłego, czegoś, czego nie mogą sobie wytłumaczyć, e, oni starają się anonimowo na przykład zwrócić do nas e, z pytaniem w zasadzie, co to było. E, I my jesteśmy swego rodzaju takimi no, opowiernikami czegoś, z czym oni nie chcą się dzielić z innymi, no bo po prostu boją się no jakiegoś swego... Boją się ośmieszyć. Tak, przede wszystkim tego. I to też jest taka lampka, która nam się zapala, kiedy na przykład ktoś do nas pisze o tym, że nie wiem, jest odwiedzany przez kosmitów on koniecznie chce o tym opowiedzieć, a później jeszcze na przykład się pyta, czy my to opublikujemy na pewno, a, a jeśli tak, to, to super i tak dalej. A i czy będzie jeszcze jego nazwisko? Tak, a jeszcze najlepiej to zdjęcie. Także tutaj patrząc w drugą stronę, czyli jeśli ktoś za bardzo nie chce się spotkać, nawet nie chce porozmawiać przez telefon, nie chce ujawnić swojego nazwiska i tak dalej dalej, chociaż zasada jest taka, że my wszelkie dane prywatne zatrzymujemy dla siebie, no chyba, że ktoś się zgodzi na publikację no to wtedy od razu jakby wiadomo, że coś tu jest na rzeczy. Znaczy, że ta osoba, no po pierwsze jest w swego rodzaju też szoku, no a po drugie właśnie, no faktycznie coś musiało się wydarzyć, takiego co na nią tak wpłynęło, znaczy to nie jest żadne no powiedzmy fantazja czy przybidzenie Bierzecie też pod uwagę schizofrenię? Tak, ale to czasem tak się zdarza i nawet ja osobiście badałem taki przypadek gdzie właśnie Pan no, utrzymywał, że od wielu lat ma kontakty z kosmitami, podróżuje na inne planety, prezentował mi masy różnych rysunków swoich no, autorstwa i tak dalej, i tak dalej. To są bardzo trudne przypadki na tym, że to są osoby powiedzmy z problemami. Wiadomo, są siebie przekonane, że to się im wydarzyło naprawdę. No tak, a tu powiedzmy powiedzieć im wprost, jak to wygląda. E, no może być dla nich bolesne, prawda? Więc, e, no, czasem wymaga to w takich przypadkach właśnie rzeczywiście to jest bardzo trudnym. Z jednej strony trzeba delikatnie być, a z drugiej strony jednak trzeba pomóc takim człowiekowi. E, no dokładnie, no bardziej, że no niestety, ale Czasem popełnia się błąd, które osoby popełniają błąd, jakby prezentując poglądy, doświadczenia tych osób, właśnie eksponując w jakiś sposób. No niestety, ale pogłębiają jakby ich prześwięcenie o tym, że faktycznie latają tam na inne planety no i później to niestety może prowadzić do pogłębienia, jakiegoś rodzaju stworzenia psychicznego. Jak oceniasz mniej więcej procentowo samo zjawisko Wyjaśnień może być wiele. Z jednej strony jakieś tajne pojazdy, z drugiej strony e, może faktycznie coś kosmicy do nas platują, no, a może istoty z innych wymiarów albo chińskie lampion. Jak to mniej więcej procentowo się rozkłada? Znaczy generalnie już dawno wielu, wielu osób, które podjadało zęby na tym, e, mniej więcej ocenia to na... Znaczy spośród powiedzmy tego 100% wszelkiego rodzaju doniesień, to tak generalnie ocenia się, że powiedzmy te 4-5% to są zjawiska, których nie da się wyjaśnić w żaden racjonalny sposób. Także tak to wygląda i tak to wygląda też i z naszego doświadczenia. Ty także zajmujesz się, tak jak już wspomniałeś, podróżowaniem do świadków wydarzeń, jeżeli są takie możliwości. Skąd Infa bierze na to pieniądze? To są Wasze prywatne pieniądze czy jakieś składki organizujecie? To znaczy tak, mamy dobrowolne skład. to nie, nie jest e, narzucone, a tym bardziej, że teraz to w ogóle żeśmy trochę zmienili formułę. Wcześniej mieliśmy jakby swego rodzaju grupę, czy też nie można powiedzieć, że taką nieformalną organizację, teraz to jest bardziej na luźnej zasadzie. Znaczy na takiej, że jak ktoś chce nam pomóc, to nam pomaga, jeśli ktoś chce nas wesprzeć, to, to nas wspiera. Masz na myśli na progu nieznanego, tak? Tak, e, bo to była jakby swego rodzaju organizacja, e, gdzie byli członkowie, e, się zapisywali, wyrażali swój jakby, akces do, do tego, aby tam być. A teraz bardziej, jakby działamy na takiej swobodnej zasadzie, ale to jest dużo bardziej na plus nam wychodzi, dlatego że te osoby, które chcą nam pomagać, jakby nie robią tego z żadnego obowiązku nie, nie z obowiązku tego, że są naszymi e, nie wiem, członkami, prawda, przynależą tak do grupy, tylko po prostu chcą i rzeczywiście tych osób mamy bardzo wiele wypróbowanych. I, jeśli ktoś ma możliwości, to oczywiście wspiera nas na osobę. Poza tym mamy na stronie małą powiem, reklamę, która no w jakiś tam stopniu pozwala nam Dostarcza jakieś dochody. Generalnie te wszystkie dochody idą na pokrycie serwera, absolutnie co, poczty itd. Natomiast jeśli chodzi o takie wyjazdy, to generalnie można powiedzieć, że to wszystko już w swoim zakresie. Jak oceniasz stosunek mediów korporacyjnych do zjawisk anomalnych, czy one są chętne do przekazywania takiej informacji, czy może raczej jakaś, nie wiem, blokada milczenia jest, cenzura, no nie wiem. To znaczy to właśnie jest ciekawe w ogóle, bo akurat teraz mamy okres letni, także zarówno ty jak i słuchacze na pewno się przekonacie, że teraz się pojawi bardzo dużo takich wszelkiego rodzaju właśnie informacji. A no, i w Tatrach i tak dalej. Tak, po prostu sezon górkowy właśnie dzisiaj dzwoniła do mnie pani z Polskiego Radia. Daliśmy zaproszenie do audycji nie, o duchach miejscach nawiedzonych. No właśnie tak to wygląda i to co roku... W tym okresie tak samo się powtarza. No, w ostatnich latach troszkę się to zmieniło, No że tych informacji one zawsze były właśnie tam gdzieś tam na ostatnią stronę, prawda? W dziale ciekawostki. Natomiast w ostatnich latach troszkę się to zmieniło i troszkę poważniej się podchodzi do tego tematu. Pojawiają się artykuły, poważniejszych pismach punktu naukowego. Nie, jak myślisz dlaczego? No ja myślę, że też rozwój naszej technologii na to wpływa. Możemy sobie przynajmniej wyobrazić, do czego to może prowadzić i być może to też ma na to wpływ. No na pewno mają na to wpływ też osoby ze świata nauki, które podejmują jakby ten temat i zaczynają o tym mówić. No jest taki słynny astrofizyk Michio Kaku, który no, mówi o wielowymiarowym wszechświecie i tak dalej, o takich rzeczach. I mówi też otwarcie o tym, że no, w zasadzie te równoległe rzeczywistości są zupełnie jakby, możliwe. no Ale jest też wiele innych osób, które podejmują ten temat, piszą jakby, dość prace naukowe. Jest taki e, pan Jacques Wali, który zajmuje się kręgami zbożowymi. Tak, właśnie między innymi, ale jest no, osobą bardzo uznaną w świecie naukowym, może to jest taki, nie wiem, z ojców internetu też. No i on otwarcie od już wielu, wielu lat naprawdę wspaniałe książki publikuje na ten temat. No i generalnie ta cała ufologia trochę... Wychodzi z cienia, ale z drugiej strony to też ma swoje jakby minusy, dlatego że w ogóle ufologia jest takim strasznym tygnem, gdzie miesza się jeszcze i New Age, i wątki religijne w ogóle i tak dalej. No różne dezinformacje. A to też na pewno, to też ma. Także tak, no ciężko, ciężko się potem poruszać, oczywiście. A może ta zmiana tego stanowiska też wynika, wiesz, z przyzwyczajenia ludzkości do tych tematów wcześniej, to wiesz, tak humorystycznie do tego podchodzono. Czytałem jak w Faktorze X jakieś pismo, że nawet media mają celowo ośmieszać to zjawisko. Że po prostu, no, żeby było śmiesznie, wesoło i żeby po prostu tych świadków, którzy coś widzieli, naprawdę po prostu ośmieszać i, i żeby się po prostu zamknęli, jak to się mówi. No, a obecnie teraz mamy taką falę tej informacji, że społeczeństwo niejako się do tych tematów przyzwyczaiło. Może stąd wynika ta zmiana w mediach. Mhm, tak to znaczy to o czym mówiłeś to faktycznie to na pewno miało miejsce, to znaczy głównie w Stanach Zjednoczonych, e, natomiast tutaj no ja myślę, że też internet dużo dał, dlatego że tutaj ten przepływ informacji jest bardzo jakby szybki, właśnie nie obciążony wpływami prawda, zewnętrznymi, e, po prostu jeśli ktoś coś widział to pisze do nas, my możemy z tą osobą się spotkać, obejrzeć zdjęcia, jakby. Jeśli już mówimy o jakichś próbach informacji, to ze strony władzy, to władza wtedy nie musi o tym wiedzieć, że dostajemy taką czy inną wiadomość, czy z tą, czy inną osobą, żeśmy się spotkali, czy taki, czy inny przypadek badamy. Mhm. Ostatnio coraz więcej archiwów UFO jest odtajnianych. Myślisz, że to jakaś świadoma, nie wiem, skoordynowana akcja różnych rządów, czy to tak, no, spontanicznie? Na ile wartościowe są te materiały? To znaczy tak, no, o tym mówiliśmy też wielokrotnie w infrafaktach. Faktycznie coś takiego ma miejsce od kilku lat. To znaczy tak, no, problem jest taki, że to w zasadzie do niczego nie prowadzi. To prowadzi tylko do ujawnienia jakiegoś całego stosu materiałów liczonych w tysiące przy różnych relacji czy też spisywanych doświadczeń czy Trudno mi powiedzieć. Ja myślę, że rządy faktycznie chcą się w jakiś sposób pozbyć tego problemu, dlatego że też od wielu lat się mówi o tym, że na pewno to się ukrywają, no to w takim razie właśnie otwierają te akta i mówią proszę macie i wybawcie się z tym dalej. Już sami, prawda? Znaczy zrzucają jakby ten problem z głowy, a. A może to jakaś forma też akcji dezinformacyjnej pokazują tylko to, co chcą pokazać? No ja myślę, że to, co rzeczywiście jest ciekawe, znaczy z punktu widzenia, no przede wszystkim się mówi o, o tym, że po to się zbierało jakby na przykład w Wielkiej Brytanii czy we Francji, czy w innych krajach te materiały z punktu widzenia obronności kraju. Prawda? Także ja myślę, że to, co rzeczywiście było dla nich ciekawe i to, co mo mogło być rzeczywiście w jakimś stopniu zagrożeniem, to takich rzeczy się nie uniądło. Mówiliśmy o mediach. Z tego co wiem, Infra współpracowała z TVN przy realizacji filmów. Dalej współpracujecie z nimi, czy może już? Nie. Aha, dlaczego? No nie no to, to się bardzo smutno skończyło, dlatego że faktycznie wzięliśmy udział w kilku odcinkach, jest taki program TVN-u Warszawa, który się nazywa Przeklęty Reguiny, w których prezentuje się różne takie tajemnicze warszawskie miejsca, z którymi związane są pewne legendy, to znaczy takie mroczne legendy. Mówię o tych tak zwanych miejscach nawiedzonych, gdzie coś straszy i tak dalej. Takie horrory. Tak, tak, no. E, wzięliśmy w tym udział, e, poproszono nas o to, i, a nasze zdanie jest takie, zazwyczaj e, takie miejsca wiążą się z e, tak zwanymi miejskimi legendami. Wiele przypadków e, tego rodzaju obrazca ze różnymi właśnie mitami. Ktoś komuś coś powiedział, później ta osoba jeszcze komuś i z tego jeszcze ktoś dołożył e, jakąś swoją niestworzoną historię, no i później panuje właśnie taki mit, że na przykład w tej kamienicy, albo straszy, albo jak ktoś się wprowadzi, to po pięciu latach umiera i tak dalej, i tak dalej. No tego jest rzeczywiście sporo. No tylko że niestety skończyło się tak, że dziennikarze mieli jakąś swoją wizję tego i znaczy po prostu strasznie pocięto nasze wypowiedzi. A, wyrywali z kontekstu, czyli że w programie mówiliście coś innego de facto niż w rzeczywistości, tak? Yy, znaczy tak, bo na przykład jak ja występowałem w jednym z programów, który Lasów Puchy w parę w którym lat temu rzeczywiście odnajdywano zwłoki i tak dalej, więc opowiadałem o tej historii. A... Później ten cały Płociński las obrózł właśnie taką legendą, Tam ten strach wejść, szczególnie bo zmroku. No więc kiedy ja o mówiłem, bo tam odbywały się m.in. porachunki mafijne i tak dalej, tak ludzi w ziemi, więc kiedy powiedziałem, że no faktycznie miało to miejsce, no to właśnie w tym momencie ucinano i, i mówiono, że coś jest rzeczywiście na lecz rzeczy. i tak dalej. Czyli manipulowali po prostu materiałem, żeby zrobić sensację. Tak, dokładnie. Taki horror, taki film sensacyjny. Czy chciałbyś coś jeszcze dodać do naszej rozmowy? To znaczy może tylko tyle, że jeśli ktoś, ktoś e, widział coś zwykłego, e, czy przeżył, a może słyszał może od kogoś z rodziny i tak dalej, to bardzo proszę o kontakt z nami. Podam adres mailowy inframałpa.poczta.pl Na pewno powiemy odpowiadamy na każdy z No dzień. i staramy się, tak jak mówiłem wcześniej, rozwiązywać te wszelkie dziwne zjawiska i zagadki w sposób jak najbardziej taki racjonalny. No i zdroworozsądkowy. Tak jest. Dziękuję Ci za rozmowę, Michale. Dziękujemy. Do usłyszenia. Gościem programu Rozmowy w deszczu był Michał Kuśnierz, realizacja, prowadzenie i montaż Maurycy Chawranek dla Radia Wolne Media.